Chwała Bogu, przede wszystkim chciałem Bogu oddać chwałę, że tutaj w ogóle jestem. Bo powiem Wam, że nie bardzo chciałem jechać. Mam na imię Sławek. Pochodzę ze Szczyżowa. To jest taka mała, mała mieścina Korzyszowa. 11 lat chodzę z Panem, ale zacznę od tego. No, ciężko jest mi mówić o tych złych rzeczach, które czyniłem w życiu. Wychowany byłem w rodzinie katolickiej. Wszystkie te obrzędy, jak każdy, który był wychowany, ale jakoś nigdy nie widziałem Boga w tym wszystkim, co, co się działo. I sam poszukiwałem Boga z, z różnymi skutkami. Byłem uzależniony od muzyki, słuchałem muzykę, najgorszą muzykę, jaka mo mogła być. Był to krótki okres, bo z tą muzyką to takie miałem przejścia, także... Później jakoś ta muzyka mnie nie fascynowała już, ale szukałem Boga poprzez różne inne, może nie religie, ale bardziej byłem zniewolony później okultyzmem, bo szukałem i zacząłem, weszłem w takie różne bardzo trudne nauki wschodu, też powiem Wam, że miałem do czynienia z różnymi bardzo złymi rzeczami, to był tarot, to była numerologia, tam było wiele, wiele złych rzeczy. Głównie Bliski Wschód, medytacje i takie inne rzeczy. Ja myślałem, że tam Boga znajdę tak naprawdę, ale czym więcej bardziej się w to zagłębiałem, to miałem większy niepokój i nie dawało mi to po prostu żadnej radości. Ja nie rozumiałem, jak ci ludzie, którzy się tym zajmują, że oni mówili, że oni mają taki pokój, że taką radość, ja przy medytacjach nie miałem tego. Ja miałem strach, jakieś lęki, obawy. Oprócz tego też byłem uzależniony w innych rzeczach. Byłem też uzależniony od oglądania różnych złych rzeczy. Nie chcę o tym nawet mówić, bo to są obrzydliwe rzeczy, zniewolony tym. I wiecie co, powiem Wam, że ja tak szukałem Boga tak i myślałem, że tu znajdę, tam znajdę, ale to ja nie znalazłem Boga, ale Bóg mnie znalazł. I pewnego dnia była to jeszcze taka sytuacja, że moja mama, bo mój tata wcześniej zginął w wypadku, a moja mama zmarła, to ja oczywiście, że szukałem gdzieś jakiegoś pocieszenia też i z różnymi kobietami i tak dalej, ale była taka jedna sytuacja, że ja wołałem, nie znałem Boga w ogóle, znałem tylko takiego religijnego, jak to mi przedstawiano w Kościele Katolickim, ale tak wam mówię, że ja tam nigdy nawet nie widziałem po tych ludziach, żeby oni żyli z Bogiem, przynajmniej tam gdzie ja mieszkam. I pewnego dnia, ja przez parę dni tak wołałem i bardzo bluźniłem Bogu, bo tym co się zajmowałem jeszcze wtedy nie widziałem. Zapukali do mnie Świadkowie Jehowy. Ja miałem zdanie, bo nie wiedziałem kiedyś, wiedziałem tylko, że są katolicy, świadkowie, i nigdy żaden chrześcijanin do mnie nie przyszedł, żeby mi głosić Ewangelię. Nie słyszałem że jedni o świadkach i tak otworzyłem no i tak coś tam zażartowałem do nich, ale później coś mi ruszyło, żeby z nimi porozmawiać. No i zeszli do mnie i zaczęli tam ze mną rozmawiać i bardzo jedna rzecz ciekawa była, że ja się zwierzyłem im, czym się zajmuję i oni mi powiedzieli, wiesz, że to wszystko jest złe, że się Bogu nie podoba. Ja w te wszystkie książki, ja miałem bardzo dużo książek, te karty Tarota, ja, to, ja nie wiedziałem, że tak w Biblii pisze, że, że w dziejach apostolskich oni tak zrobili, bo ja skąd mogłem wiedzieć? Ja wziąłem wszystko, oni mi tylko powiedzieli, że to jest złe. Ja wziąłem wszystko, to wywaliłem. Wziąłem wszystko, to co mogłem do siostry, to, bo ona miała taki duży piec, wyrzuciłem to, nawet nie chciało się niektóre rzeczy palić. Powyrzucałem i powiedziałem, ja nie chcę mieć z tym do czynienia. Ale wiecie co, poczułem taką wtedy niesamowitą radość, bo wiedziałem, że, że ja nie byłbym w stanie sam z siebie wyrzucić coś, co ja kochałem. tak? Ja zawsze taki byłem, że jak coś miałem, to dla mnie to było takie ważne i, i, i szkoda mi było tego. Ja nawet nie zastanawiałem się, ile to kosztowało. Nieważne, ja miałem radość po prostu, że mogłem to zrobić. I jakiś czas tak było, że ja po prostu z nimi... No, spotykałem się, tam chodziłem. Pamiętam taki Paweł on miał na imię, bo tam u nich to tak wygląda, że oni sobie tam biorą osobę i tam uczą. Tylko nie uczą z Biblii, tylko z książki. Ale był też jeszcze taki Mariusz, że mi mój Sławek, słuchaj, ty nie czytaj tej książki, ty czytaj Słowo Boże. I od tego... Paweł, dostałem, pamiętam, to była warszawska Biblia, taka mała, tak sobie czytałem I jak chodząc, wiele rzeczy mi nie pasowało. I tak zadawałem pytanie temu Pawłowi, Paweł, ale dlaczego ty mi z książki każesz, żebym ja to wierzył, ale Biblia wielokrotnie o wielu rzeczach mówiła inaczej, jakoś nie mogłem, bo ciągle Jehowa, Bóg Jechowa, ja mówię, ale Paweł, ale przecież Pan jest za mnie umarł, nie Jehowa. Ja nie, nie umiałem. Dlaczego, dlaczego Syn Boży dziwnie go traktowali? Nie rozumiałem wtedy. I w pewnym momencie ja wierzę, że to Bóg poruszył moje serce. Zaglądem, na bo... Ja byłem taki z reguły, że wszystko musiałem sprawdzić. Mnie nie zadowoliło to, że, że oni tak mówili, bo ja widziałem, że Biblia inaczej, Słowo Boże inaczej mówi i sięgłem na taką stronę, pamiętam, chleb z nieba. Taki Bogdan, brat, on to prowadzi i powiedziałem mu wszystko o tym. On do mnie mówi Sławek, ale czy ty oddałeś życie Chrystusowi i czy żałujesz za to wszystko? I ja mówię, wiesz, ale tam ja byłem, oni mi o tym nigdy nie mówili, oni mi tylko mówili, że mam czytać Słowo Boże. Ja tego tak naprawdę nie rozumiałem. I wiecie co, ja mówię ja mówię do tego, bo tak już z nim rozmawiałem, też rozmawiałem później z Szymonem Matusiakiem, pamiętam i pamiętam, to był taki jeden dzień, że tak naprawdę żałowałem za to wszystko i, i uklękłem i mówię, Panie Jezu, wybacz mi moje grzechy wszystkie, jakie uczyniłem. I wiecie co, i dopiero zaczęło się troszkę inaczej w moim życiu, ale nie było, żeby jakiś cud się nagle stał, żeby, że, że po prostu że nagle, nie wiem, tak jak nieraz słyszałem jakieś braci, nic po prostu inaczej się, tylko na moim sercu się inaczej zrobiło. A już później tak postanowiłem, że i mówię do Bogdana, że wiesz ja nie znam żadnych jakichś chrześcijan, on mówi słuchaj to ja tak popatrzę tu w Rzeszowie, może jakaś tam społeczność, wiesz mówi tak w sumie no nie za bardzo te społeczności jakieś takie, no może jak pójdziesz, to się tam przyglądaj. No i ja tak zadzwoniłem, znalazłem adres, zadzwoniłem, zadzwoniłem do Marka, pastora i tak się umówiłem tam, że ja tam przyjdę. Jakoś tak było, że ciągle coś mi wypadało, że nie mogłem tam przyjść. Niedzielę praca, jak ja nie pracowałem, to chociaż wcześniej się pracowało i ciągle i to mijało, mijało chyba z, ja wiem, z dwa miesiące, trzy miesiące, no i wreszcie tam wybrałem się i pamiętam jak dziś przed budynkiem stał, ja nie widziałem, że to, że to Marek ten brat pastor z siostrą stał, no i dobra poszedł, że się tam porozmawiał ze mną, opowiedziałem mu wszystko. Położył na mnie rękę, pomodlił się i widzicie co bracia? Ja doświadczyłem niesa rzeczy niesamowitej, bo poczułem jakbym się stał taki jakiś lekki, i jak wyszłem od Niego, to jak widziałem tych ludzi, ja chciałem ich wszystkich całować. Ja wiedziałem, że, że Duch Święty mnie napełnił. Ja miałem taką radość. I miałem takie później od razu pragnienie, że ja chciałem się okrzcić. I pierwsze, jakie to było, nie wiem jak w innych jest społecznościach, bo ja wtedy nie mogłem wiedzieć, ale miałem takie pragnienia, że ja chcę się okrzcić. Akurat był w maju, bo to pamiętam 2012 w maju miał być ten krzest, ale jeszcze wcześniej ten Bogdan, pamiętam i powiedział: Słuchaj, Sławek, jest. w Ruptawie są takie spotkania, dni skupienia. No i pojechałem tam. I powiem wam, że to było chyba najcudowniejszy taki czas. Pamiętam, jak spędziłem, pamiętam jeszcze nieżyjący brat Guńka. Ja pamiętam, usługiwał, poznałem też tam takich braci z Walimia, siostrę Małgosię, Basię i o, minęło chyba parę dni, ktoś dzwoni do mnie. Mój wiesz chcielibyśmy, żebyś do nas tam przyjechał i jak możesz to weź, a mój brat w ogóle, mój brat jest alkoholik i ja mu tak mówię, Wiesiek. Może byś pojechał ze mną. To jest taka społeczność chrześcijańska. Ale on powiedział, że wiesz, ja nie chcę, ja mam swoje życie. Nie pojechał. No i pojechałem tam. Powiem wam, że to kolejne bo w moim życiu takie niesamowite rzeczy. Po prostu tak jak Słowo Boże mówi, że ja w świecie miałem przyjaciół, ale ci przyjaciele tylko alkohol, same złe rzeczy. Ja nie chcę mówić o tym tych złych rzeczach, bo tyle zła, co przeszło przez, przeze mnie, co czyniłem, to nie chcę po prostu o tym mówić. A tu tyle przyjaciół, tyle, ty, tyle sióstr, tyle braci, którzy nie znając się, modlili o mnie. Przepraszam, pracę. I pamiętam, że powiedzieli Sławek, my się będziemy modlić o żonę dla Ciebie. Ja się też zacząłem modlić, a w międzyczasie to jeszcze, przepraszam, bo to było tak, że stamtąd jak przyjechałem, to akurat w maju miałem ten krzest i wziąłem ten krzest i też była niesamowita rzecz, bo tak jak ja zawsze, to byłem niecierpliwy, a że mi autobus ucieknie, albo że coś, a wtedy pamiętam taki pokój miałem, że jak szłem, to miałem wrażenie, jakby ten autobus czekał na mnie i po tym krzcie, pamiętam, też był taki okres, że jakoś nie wyszło tak, że modlili się i, i akurat moja przyszła żona, jeszcze wtedy nie, ale Marzena nie przyjechała tam, pamiętam, coś jej wypadło, a w międzyczasie też była yy, społeczność taka, znaczy społeczność tam co roku Wola Piotrowa, Wisłoczek, ja pojechałem do, pamiętam, do Woli Piotrowej i też niesamowity czas był, bo spędziłem ten czas i, i pamiętam później dopiero była taka sytuacja, że tu w zimie modliłem się i pewnej nocy miałem sen, ja nigdy marzeny nie widziałem na oczy. Ja tylko o niej słyszałem i widziałem ją w śnie, widziałem w którym miejscu jak ubrana Wyobraźcie sobie, że była tak, że ja zajechałem tam, bo tu w świdnicy wysiadłem i niedaleko mnie stoi kobieta. I ja tak stoję, patrzę się, mówię, panie, to moja żona ma być. I wyobraźcie sobie, że ja wiedziałem, że to jest ona, nie wiem skąd, ale wiedziałem. I tak była ubrana, jak mi się śniło. Akurat wtedy pani Tambasia przyjechała po nas, no i wzięłam tam akurat i tak się żeśmy się zapoznali. Ja pamiętam, jeszcze było tak, że ja jej powiedziałem, czy chciałabyś zostać moją żoną. Ona do końca nie zrozumiała, ale później odpisała, że... Bo to tak było, że... Bo to było, że ja jej wprost jakoś nie wzmogłem, nie, nie chciałem, tylko napisałem później tego SMS-a tak? I, i później zadzwoniłem. I pojechała, bo moja żona pochodzi z Gdyni, to żeby było jeszcze bardziej ciekawiej. I co jeszcze ciekawiej, że ona pochodziła z takiej społeczności, o której nie chcę mówić dzisiaj tutaj. Wielu braci pewnie zna tą osobę i miało do czynienia. I to też był taki plan, że bracia i siostry chcieli ją wyrwać z tej społeczności z tych nauk. Ja miałem styczność z tą osobą, bo byłem tam, przecież za bardzo nie chciałem. Ja naprawdę dziękuję Bogu, że, że ona wyszła stamtąd. I ja się też modliłem o, o innych, inne osoby tam, które poznałem, bardzo fajne. I oni też wyszły później z tego zboru. I później podjęliśmy decyzję, że, że weźmiemy ten ślub i to było akurat w Gdyni. Byliśmy cywilny. Później ze zboru, jak przyjechałem do zboru brat pastor udzielił nam błogosławieństwa. Później nam urodziła się córeczka Ela. Ale bracia, powiem wam jeszcze jedną ważną rzecz. Ja myślałem, że ja jestem mocny, że ja porzuciłem te rzeczy nie wiedziałem później, dopiero zdałem sobie sprawę, jak czytałem Dzieje apostolskich, że pisze, że oni wszystko, wszystko to palili, niszczyli. Ale ja uważałem, że ja jestem mocny w wierze, że nic nie jest w stanie, a dopiero później przyszły tak naprawdę trudności. To, że to rzuciłem, ale przyszły inne rzeczy, bo po prostu nie brałem krzyża, nie zapierałem się siebie. I ta stara natura była mocniejsza ode mnie. Duch Święty często mi pokazywał grzech upadki. Żałowałem, przepraszałem Boga za, za to, że tak robię. Wiecie, dopiero po paru latach ja tak naprawdę zrozumiałem, że z Bogiem nie ma żartów. Hebrajczyków, 10 rozdział, 26. Nie wiem, bracia, czy ja poszł, czy do pełnego poznania, ale ja wierzę, że to słowo za, za mną chodziło. 26 rozdział. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie ma poznania, y, y, y, przepraszam, y, y, po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzech, lecz straszliwe oczekiwanie z sądu ża i żar ognia, który strawić ma przeciwnika. Bardzo to poruszyło moje serce. I jak wcześniej nie umiałem sobie z czymś poradzić, bo w przekonaniu uważałem, że zgrzeszyłem, przyjdę i wyznam, to przyszła taka w mojej serce, powiedziałem nie, przecież Słowo Boże mówi, że ja mam panować, przecież otrzymałem Ducha Świętego i ja mogę wygrać, że ja mogę zwyciężyć. I wiecie, wtedy tak naprawdę zrozumiałem, jak tu brat mówił o uczynkach, że można zwyciężyć i przestałem czynić. Ja dziękuję też tutaj moim braciom, brat Darkowi i innym braciom, z którymi się możemy u mnie spotykać często na modlitwach, oprócz tego, że jesteśmy w zborze, ale też modlę się o to, żeby w zborze była też taka, żeby ten zbór nie był taki letni, bo widzę, że ja też taki byłem i dzisiaj mam takie pragnienia, żeby każdego dnia Coraz większe mam takie pragnienia, żeby spędzać ten czas z Bogiem, żeby to, co moje oczy widzą, a szczególnie internet, jest tam bardzo dużo zła, dużo, dużo złych rzeczy. Oczywiście, że to my powinniśmy to kontrolować, bo Bóg nam daje tą, tą siłę, ale tu mówię z doświadczenia, że jeżeli ktoś nie może, to lepiej wyłączyć albo wyrzucić to. Też myślałem kiedyś, że, że a, tam co tam, jak ja spojrzę na kobietę, to nic się tam nie stanie. A to jest nieprawda. Trzeba uciekać od razu i nie jest to wstyd. Od wszelkich porządliwości. Wiem, o tego doświadczałem i, i wstyd mi nawet o tym mówić. Do dzisiaj, jak myślę o tym, ja wierzę w to, że Pan Jezus mi to wybaczył, bo przepraszałem Go za to. Natomiast wstyd mi jest u was, wam tutaj mówić, ale przyznaję się do tego. Bracia, bo wiem, że tak Słowo Boże mówi, że wyznawajcie sobie grzechy jedni drugim. I co się zmieniło, bo ja mówię o tych złych rzeczach, dużo się zmieniło w moim życiu, bo widzę, że każdy dzień, tydzień jeszcze bardziej pragnę żyć dla Pana Jezusa i pragnę, abym był nie Fanem, ale Jego naśladowcą. Nie jest to łatwe, ale to tylko ode mnie będzie zależeć, czy, czy moje życie będzie takie, jak Pan Jezus by chciał. Słowo Boże mówi o tym, abyśmy doszli do pełnego poznania, do jedności. I ja wierzę w to, że, że możemy, ale bez krzyża, bez zapierania się siebie, bez zniszczenia tej starej natury się nie da. Tak jak brat tu powiedział, ja też często miałem takie i cieszę się, że, że, że jest tu o tym mowa, o tym, bo też y, dzisiaj mi to bardzo tak zmobilizowało do tego, aby chociaż raz w tygodniu oddać jeden dzień i pościć, bo my myślimy, że krótka modlitwa wszystko załatwi. Nie. Ja widzę, że życie y, z Panem Jezusem jest najcudowniejszym życiem, jakie może być. Nie ma lepszego życia. Y, Powiem Wam też takie doświadczenia, bo mam w pracy takie doświadczenia i też głoszę im, tam mówię. Raczej ja nie jestem taki, żeby latać i, i, i na siłę coś modlę się, jak idę nawet nieraz przez drogę do pracy, to mówię, Panie Jezu, daj mi taką mądrość, abym wiedział, jak mówić do nich. Dużo młodych chłopaków jest poprzyjmowanych i strasznie się śmieją ze mnie bo oni mają zupe, zupełnie inne życie. Oni są zniewoloni tym całym świństwem, jakim, tym co jest najgorsze w świecie. I ja muszę często to słuchać, znosić. Nieraz przychodzę do domu, to tak w głowie tego wszystkiego jest i walczę z tym. Wołam do Pana, żeby dał mi taką siłę, żebym z jednej strony mógł im mówić, chociaż teraz ostatnio to już jeden powiedział, że coś z mózgiem mi się pofiksowało, czy jakoś tam on to nazwał, że ja tak im powiedziałem, ale w grzeczności, że, że wy jesteście zniewoleni. Oni powiedzieli, że ty jesteś zniewolony I nie będę mówił, jak powiedzieli na mojego pana, ale ja powiedziałem, że ja mogę być jego niewolnikiem, wolę być jego niewolnikiem niż niewolnikiem grzechu. I bardzo trudno mi jest, bo ja wiem, że człowiek czym bliżej się zbliża, i jest w obecności Bożej. Uświęca się, bo to jest proces każdego dnia. To większe są doświadczenia. Ja powiedziałem, panie, niech będą największe doświadczenia, ale ja chcę być blisko Ciebie, chcę Tobie ufać. Też modlę się o mojego brata, który teraz jest na odwyku. Też, bo mieszkamy razem z nimi. Bardzo ciężko jest, bo głosili, mu Ewangelię zaczął się znęcać nad moją żoną. Ma teraz mieć dwie sprawy. Ja nie chciałem, żeby tak było. Ja powiedziałem, do że... bo nie wiedziałem, jak ja mam postąpić, ale ja mam dziecko i, i moje dziecko się boi. Dla mnie to jest bardzo trudne. A z drugiej strony wiem, że to mój brat wiem, że może zginąć na wieczność, a nie chciałbym, żeby tak było. I żona mi dzisiaj napisała, że bo wyzwają policjant, policja, bo on teraz jest na tym leczeniu, że będzie odpowiadał za zakłócenie, bo sąsiedzi też go mają dość już, a wcześniej uważali, że to jest nasza wina. Ma też sprawę, bo zaatakował mnie i wbił mi tutaj klucz. I ja nie chciałem tego, nie chciałem na niego, ale policjant powiedział, że że nie może być taki. ja powiedziałem mu, że do tego policjanta wie Pan, ja nie chcę, żeby mój brat poszedł siedzieć. I ja, ja on powiedział, że zrobi tak, że, żeby po prostu nie mieszkał z nami, że może to zmieni jego życie. Bracie, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja wiem, co Bóg może zrobić. Nie jest to łatwe, że, jak widzimy, że nasze, no, na, nasi rodzice, braci, bracia, siostry nie są zbawieni. Moja siostra też nie jest zbawiona i i ciężko mi jest. I często wołałem, Boże, nie wiem, dlaczego tak jest, dlaczego ty mnie wybrałeś. Ale zrozumiałem jedno, że jeżeli Bóg Ojciec nie pociągnie do Chrystusa. Ja dziękuję tutaj Bogu, że bo nie chciałem przyjechać. Nie wiem dlaczego. Miałem też taki jakiś niepokój. Ja wiem, że niepokój od diabła przychodzi. I tak tu brat mówił jakby przeszywał. To mnie tak często to przeszywało, jakby może nie przeszywało, ale i starałem się to odsuwać. Mówię Boże daj mi taki pokój, radość, że mogę tu przyjechać, że mogę się podzielić. Jeszcze tylko na koniec chciałem po powiedzieć, bo był taki okres, że mieliśmy takie różne sytuacje ze że, że zboru też na jakiś czas, żeśmy odeszli do innej społeczności. Później żeśmy wrócili i ta pandemia też troszkę zmieniła. Poznałem też takie w Sędziszowie taką społeczność, ale dziękuję Bogu, że Bóg mi przez brata przyśnił mi się brat i mnie przed tym nauczycielem, właściwie tą społecznością, bo nie, nie było tam nauki nie tylko o krzyżu, ale wręcz coś takiego jak jakaś nowoczesna Ewangelia, o której się mówi, że Bóg tylko uzdrawia, że Ty jak wyznałeś raz grzechy, to nie musisz już później wyznawać, nawet jak upadniesz, bo i tak jesteś zbawiony. Wiecie co, nie powiedziałem też jeszcze jednej rzeczy, że moja żona jest chora na nowotwór. Nie wiem, jak to się stało, ale widzę, że Bóg czuwa, bo ona już miała takie rzeczy, że ciągle coś nowego wychodziło. I nie wiem, jak jest dzisiaj, ona się tym nie przyjmuje, powierzyła swoje życie Bogu i, i cokolwiek się stanie, ona Jemu ufa. I wiecie co? Była taka sytuacja, że jak żeśmy tam byli, ta osoba położyła ręce, zaczęła się modlić o nią, ale mi się już to nie podobało. Dlaczego? Bo ja wierzę w to, że jeżeli Bóg chce kogoś uzdrowić, to nie musi nad kimś odprawiać jakiegoś rytuału, modlić się nie wiadomo co, robić, a tak to wyglądało i ona się jeszcze gorzej poczuła później. Powiedziała, że ona już nie chce tam jeździć i później żeśmy, ja miałem ten sen i przez brata, on mnie ostrzegał. ja miałem, nie wiem bracia, ale taki pokój miałem, żeby jechać tam. Nie pojechałem raz. Później drugi raz niesamowity pokój, żeby pojechać do swojego zboru, wrócić tam, zacząć jeździć z powrotem. I ja się cieszę, że tam jeżdżę. Widzę, że nie jest wiele rzeczy tak jak powinno być, ale może jest tak, że ja wierzę w to, że Bóg chce mnie zmienić, aby przeze mnie, przez moje życie coś uczynić w tym zborze. Dlatego nauczyło mnie to jedno, żeby się modlić o, o braci, którzy usługują, bo oni naj, najtrudniej mają. Oni są narażeni na krytykę, na wszystko. i Ja wierzę w to, że, że Bóg chce mnie zmienić, a ja tego pragnę, aby mnie zmieniał, aby wnieść coś, coś, co Bóg pragnie wnieść do tej społeczności. Jeżeli Bóg mnie tam postawił i chce, żebym był, pomimo że naprawdę wiele rzeczy mi się nie podoba, muzyka, wiele rzeczy. Natomiast nie o to tu chodzi. Zrozumiałem, że jeżeli Bóg będzie chciał, to mi powie, żebym stamtąd wyszedł. Natomiast dziękuję Bogu, że uchronił mnie, bo ja myślałem, że jak człowiek jest chrześcijaninem, to w chrześcijaństwie, w różnych denominacjach czy w różnych jakich, że już nie trafi się nikt. Tego dzisiaj jest bardzo dużo. I trzeba być ostrożny. Słowo Boże mówi o tym, abyśmy sprawdzali. Berejczycy byli zacni, bo badali Pismo, sprawdzali, badali Pawła. I ja wierzę w to, że czytając Słowo Boże uchronimy od wielu różnych zwiedzeń, a przede wszystkim będziemy mieć większy pokój z Bogiem, jeżeli będziemy czytać Słowo, codziennie się modlić, praktykować ten post i zapierać się siebie każdego dnia. Bez tego się nie da. Bez tego nie istnieje. Chrześcijaństwo bez krzyża nie jest chrześcijaństwem. Dziękuję Ci Panie Jezu, że tutaj jestem. Oddaję Ci cześć i chwałę. Amen. Amen.